Cześć, tutaj Dargsiom i witam was w szóstym odcinku podcastu filmowego. Przez święta miałem wystarczająco dużo czasu, żeby nadrobić kilka filmowych zaległości, ale to wciąż nie wszystko i aż do samego końca planuję oglądać filmy. Został mi jeszcze przynajmniej Titanic i Kevin sam w domu, mam nadzieję, że go nadrobię. Dobra, ale przez te ostatnie kilka dni oglądałem Toy Story 3, Karate Kid, Nowego Wall Streeta i Wyspę Tajemnic. Dzisiejszy odcinek poświęcę temu, żeby je pokrótce omówić Jakaś mała recenzja Zacznę od najsłabszego, o się skończę na najlepszym Gorąco zapraszam Ok, na początek Karate Kid Jako, że mówię o nim na początku, możecie uznać, że jest to najsłabszy film I jest to prawda Tyle, że jest on najsłabszy tylko z tej mocnej czwórki filmów, które dzisiaj omawiam Bo rzeczywiście, nowy Karate Kid no, nie spodziewałem się, że będzie to aż tak dobry film. Każdy z nas przecież pewnie oglądał stare Karatekidy. Wszystkie były robione na jedną modłę, i dziś oglądanie ich i branie ich na poważnie jest trochę nie w porządku. Tak więc po nowym karatekidzie no spodziewałem się najgorszego. A pod tym najgorszym rozumiem całkowitą schematyczność scenariusza, mierne aktorstwo, kiczowatość a w wyniku tego wszystkiego mm, nudę więcej z ekranu. I cóż, dostałem schematyczny scenariusz, kiczowatość, która najbardziej reprezentowana jest przez jeden wątek miłosny pojawiający się w tym filmie, bo wątek miłosności oczywiście musiał się pojawić w tym filmie, i całkiem niezłe aktorstwo. Oczywiście niezłe aktorstwo jest tutaj największą zasługą Jackie Chana, który jest naprawdę świetny w tym filmie. No ale dlaczego w ogóle ten film tak bardzo mi się spodobał? A W zasadzie nie aż tak bardzo, ale nie zawiodłem się na nim. A Nawet pozytywnie rozczarowałem. Otóż jak na kino familijne, którym jest Karate Kid w zasadzie, to ten film da się oglądać. Da się oglądać bez ciągłego zażynowania i chęci walenia głową o sufit, bo kurczę, twórcy chyba uchwycili to, co jest najważniejsze w takim filmie, czyli klimat. Klimat który może pochłonąć, że tak wyrażę, całą rodzinę i przyjemnie się to będzie oglądało. Przyjemnie się będzie oglądało i tacie, i mamie, i starszemu synowi, i małej córeczce. Co najlepsze, środki, jakimi to mm, uchwycono, są naprawdę proste, no może nie prostackie, to jest złe słowo, ale stosunkowo proste, bo tym razem akcja nie dzieje się w Ameryce, tylko w Chinach, co jest bardzo dużym plusem. A to daje, oprócz walorów estetycznych, yy, takich, że pooglądamy sobie chińską kulturę, jakieś zabytki, jako że już chiński mistrz nie jest czymś innym w społeczeństwie, tylko ten uczeń jest odrębną jednostką. No i co najważniejsze... Osadzenie akcji w Chinach daje odmienność temu filmowi, a że kino hollywoodzkie obecnie cierpi na brak całkowity, brak jakiejkolwiek oryginalności i większość filmów jest po prostu typowa do bólu. Z tych moich wywodów możecie wywnioskować, że film naprawdę jest całkiem fajny, można go, da się go oglądać i, reprezent i godnie reprezentuje kino familienę. Tak właśnie jest. Niestety, żeby nie było aż tak wesoło, żeby nie było aż tak różowo, oczywiście twórcy musieli coś tutaj zepsuć. A film został mocno okaleczony przez bezsensowny wątek miłosny. Oczywiście większość z Was teraz pomyśli, że wątek miłosny toczy się pomiędzy Jackie Chanem, a jakąś inną kobietą. Bo przecież jak mógłby się toczyć pomiędzy y, małym chłopcem, dwunastoletnim chłopcem? Otóż właśnie tak, twórcy pomyśleli, że wpadli na genialny pomysł stworzenia wątku miłosnego pomiędzy dwunastolatkami. Głupi pomysł, prawda? I tak właśnie jest w tym filmie. Ja myślę, że reżyserowi kazali, to kazali mu to zrobić, bo naprawdę tak jak on to przedstawił jest całkiem okej. Okay. No lepiej chyba się nie dało przedstawić takiego wątku miłosnego w kinie familijnym, ale nie zmienia to faktu, że... Sama jego obecność po prostu przyprawia o zażenowanie i ciągły facepalm, a biedny Jackie Chan, kiedy to oglądał w kinie, nie sobie zakładał papierową torbę na głowę. Dobra, jeszcze na sam koniec, żeby nie przedłużać, a i tak już jest bardzo długo, to nie jest to film dla miłośników kina kopanego. Bo uwierzcie, to jest kino familijne, a nie kolejny Ip Man. Przyznam się, nie oglądałem poprzedniego Wall Streeta ale dzięki temu chyba jestem idealnym właśnie targetem do tego filmu bo poprzednia część, poprzedniczka była nakręcona jest to film z 87 roku czyli dosyć dawno a większość widzów którzy, która poszła na ten film są to widzowie którzy no prawdopodobnie nie oglądali oryginalnego Wall Streeta tak więc Pieniądz nie śpi, to, od razu przechodząc do sedna sprawy, fajny film. Z tym, że muszę zastrzec, że jeżeli nie lubisz filmów o gadających głowach, bo to jest dokładnie film typu gadające głowy, przez cały, przez cały seans my, można mieć wrażenie, że jest to tylko wstęp do rzeczywistego filmu, w którym w końcu będzie się dziać jakaś właściwa akcja. Nie! Przez cały film toczą się rozmowy, Niby jest tam jakaś linia fabularna, ale ona jest dosyć luźna i tak naprawdę opiera się ona na kilku wątkach prowadzonych w tym samym czasie. Muszę powiedzieć, że mnie taka narracja bardzo się spodobała. A czy głównym bohaterem wciąż jest Gordon Gecko, Bo chyba właśnie on był głównym bohaterem w jedynce? Otóż nie. Otóż tym razem jest on yy, Michael Douglas, pełni tutaj drugoplanową rolę, bo główne skrzypce, pierwsze skrzypce Gra Shia LaBeou, albo Shia LaBeouf, no szerzej znany jako syn Indiany Jonesa, albo e, główny bohater e, dwóch części Transformersów. Aktor, którego stosunkowo bardzo lubię. I tutaj też mnie nie zawiódł. Ok, o czym jest film? Film jest o młodym maklerze giełdowym, który e, jest maleńkim trybikiem w całym tym wyścigu szurów. I teoretycznie fajnie mu się wiedzie, aż do czasu, do kiedy mm, nie następuje kryzys gospodarczy, który praktycznie przewartościowuje całe jego życie, aż na samym końcu filmu następuje, można powiedzieć, katarzis. Tak, w największym skrócie, opiszę ten film. Mottem y, prequela były słowa Gordona: Chciwość jest dobra. Tutaj teoretycznie gdzieś wciąż też się to przewija, ale niestety film cierpi właśnie na jakiś motyw przewodni, jakiś motor, yy, według którego będzie ca prowadzona cała akcja. Teoretycznie mamy tutaj motyw wątek, chęci pojedynania ojca z córką, wspólnego życia dwojga młodych ludzi, ale niestety żaden z tych wątków nie wybija się na pierwszy plan, nawet ta akcja na giełdzie cała. Przez co otrzymujemy z jednej strony całkiem lekki, łatwy i przyjemny film, ale z drugiej strony film średni, 7 na 10 i całkiem przyjemny w odbiorze, tak na niedzielny wieczór. Dobra, a teraz kolejna produkcja. Juhu, a teraz dochodzimy do ścisłej czołówki, czyli dwa filmy, ten drugi będzie dopiero za chwilę, które najbardziej podobały mi się w tym tygodniu. Pierwszym z nich oczywiście jest Toy Story 3, czyli kontynuacja dwóch najlepszych animacji jakie w życiu widziałem i moich dwóch ulubionych animacji, których humor, klimat i całkowita miodność najbardziej przypadły mi do gustu, przebijają całkowicie nawet Shreka, Auta, Rybki sferajny. Praktycznie każdą animację, jaką kiedykolwiek widziałem, przebija Toy Story, obecnie już trylogia. Po tym wstępie już widzicie, jak bardzo podoba mi się Toy Story 3, bo jest to świetny kawał, świetnego kina i praktycznie najlepsze zakończenie trylogii, jakie można sobie wyobrazić. Właśnie w tym aspekcie najlepiej rozpatrywać ten film, czy twórcy podołali... I udźwignęli ciężar dwóch poprzednich filmów i jakoś godnie zakończyli serię. Od razu mówię, że tak właśnie jest, ale lepszego zakończenia chyba sobie nie potrafię sam wyobrazić. Twórcy nie zostawiają żadnej furtki na jakieś kolejne części i Bogu dzięki, do tego już publicznie mówią, że, że trzecia część jest to ostatnia część tej story. Też Bogu dzięki. Mam nadzieję, że za niedługo zostanie wydany jakiś box tych wszystkich trzech filmów. Wtedy na pewno go kupuję. A w ostatniej części, za dużo mówię słowo część, no ale to już miesza o to. A w ostatnim, w ostatniej odsłonie tej trylogii, co zobaczymy? No praktycznie wszystko to, co zobaczyliśmy też, czego doświadczyliśmy w poprzednich odsłonach. Czyli humor. Który jest naprawdę świetny, można się mocno pośmiać. Wyrazistość postaci, które są świetnie wykreowane, również te nowe. Majstersztyk sztyk, speców od animacji. Ale co najważniejsze, piękne zakończenie. Bo wszystko to, co się dzieje w filmie, może zburzyć zakończenie. A na szczęście ono tutaj jest perfekcyjne. I czy to jest wciąż film dla dzieci? bo jeżeli jakiś małolat który jest targetem tego filmu popłakałby się na nim to by mnie to nie zdziwiło końcówka jest mocna, wzruszająca ale chyba właśnie najodpowiedniejsza nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć o tym filmie po prostu trzeba go zobaczyć murowany Oscar za najlepszą animację i miło by było gdyby dostał ten film nominację do e, najlepszego filmu, nie wygrałby bo nie chciałbym, żeby on wygrał, ale nominacja byłaby dobra. OK. A teraz ostatni film, czyli Wyspa Tajemnic. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że Wyspa Tajemnic jest najbardziej niedocenionym filmem 2010 roku. Muszę przyznać, że sam też nie spodziewałem się po tym filmie tak świetnego kina, tak rewelacyjnego thrillera, który trzyma w napięciu aż do samego końca. Co najlepsze, nie spodziewałem się takiego dzieła po Martinie Scorsese. Gościu, który jest, przynajmniej w moim odczuciu, bardzo mocno kojarzony z kinem gangsterskim, chłopcy um, infiltracja, no i tam jeszcze coś się nakręcił przy okazji. Ale Wyspa Tajemnic? Thriller? Film, można powiedzieć, film Zagadka. Takiego filmu spodziewałbym się po Christopherze Nolanie, czyli moim ob obecnie ulubionym reżyserze, bo cała konstrukcja filmu, mm, cała zagadkowość najbardziej przypomina mi Prestige, trochę memento, chociaż tutaj nie jest... Mm, tak dziwnie prowadzona narracja. Natomiast po mistrzostku jest prowadzona fabuła, która zaczyna się dosyć niewinnie, bo główny bohater, grany przez Leonardo DiCaprio, agent FBI, zostaje przysłany na wyspę, odizolowaną od reszty, można powiedzieć, świata, na której jest szpital psychiatryczny. I z tego szpitala uciekła pewna, bardzo groźna pacjentka. Jednakże im dłużej Przybywa on na tej wyspie i im dłużej prowadzi on swoje śledztwo, tym bardziej wszystko zaczyna się gmatwać, i wydaje się, że ktoś tutaj nie chce, żeby odkryto prawdę. A przez to, a raczej w tym celu, um, ktoś chce sprawić, by główny bohater stał się z detektywa pacjentem. No ale czy to jest, czy to na pewno mu się udaje? No tutaj też musicie oglądać film sami, ale uwierzcie, o wszystkim decyduje ostatnia scena i mm, jest to taki przewrót o 180 stopni, że film trzeba obejrzeć po raz kolejny. Przynajmniej ja muszę obejrzeć go po raz kolejny. Myślałem, że trochę więcej powiem o tym filmie, przynajmniej od jego warstwy merytorycznej, ale tutaj jest tak jak z incepcją, jeżeli powiem... Chociażby trochę więcej To już to będzie spoiler No dobra, ale od warstwy technicznej Leonardo DiCaprio re rewelacyjny e, Czy rola jest podobna do tej w Incepcji? Według mnie nie Aha, jeszcze słówko Bo myślę, że już będę kończył o tym filmie Ale jeszcze słówko o warstwie merytorycznej Film jest tak skonstruowany, że w praktycznie od samego początku, dosłownie od samego początku daje do widza pewne wskazówki. Mruga oczkiem, a wszystko to w miarę oglądania drugi raz można, będzie można zauważyć. Przynajmniej tak sądzę. Jeszcze dodam, że początkowo film wydawał mi się, że będzie miałki albo taki... Mm, no nie będzie aż tak dobry. A dlaczego? Chociażby pierwszy dialog, który zwrócił moją uwagę. Dialog typu... Mur jest pod napięciem. Skąd to wiesz? Widziałem już takie wcześniej. No, czy to nie zakrawa pod kino klasy B? Na szczęście jest to i najgłupsza, najgłupsza część tego całego y, filmu, a reszta, no resztę już trzeba zobaczyć samemu. Teraz już kończę. To był szósty podcast filmowy. Żegnam. Cześć.